Jest sobota, 19 marca 2022 roku. Słuchacie właśnie 486 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami podcaster od tytanów, czyli Szymon Szymaś-Cieśliński i dwa tytany, Godzilla vs. Kong. Witam Was i zapraszam na podcast o filmie Godzilla vs. Kong. Ja zawsze lubiłem Godzilla. Nie mówię o tym w nawiedzonym podcaście chyba jeszcze, bo nie było okazji, ale wielkie potwory, japońskie wielkie potwory kaiju, zawsze gdzieś tam mnie jarały. Oglądałem je głównie za dzieciaka na kasetach z pobliskiej wypożyczalni VHS, na kasetach tak zajechanych, że czasem ledwo co było widać i ledwo co było słychać. E, autentycznie momentami nie było do końca wiadomo co się dzieje tak właściwie na ekranie to były VHS już tylokrotnie odtwarzane, że tam były problemy z kolorami i to nie tylko, że to było trochę wyprane z koloru, tylko tam w ogóle jakieś artefakty się pojawiały, kolorystyczne. Nie wiem jak to działa, nie od strony technologicznej, ale tylko przy Godzilla miałem aż tak duże problemy, gdy je wypożyczałem z wypożyczalni VHS. Inne filmy czasem trochę śnieżyły, nie, coś tam Wyglądało trochę gorzej, ale nigdy nie było tak wielkich problemów jak przy starych Godzillach. Ja też totalnie nie pamiętam fabuł tych filmów. Pewnie je oglądałem gdzieś tam od deski do deski, w sensie no, leciały w tle, nie w telewizji, jak to się kiedyś oglądało. Znaczy w telewizji, No z telewizora odtwarzane i nie byłem na tym jakoś mega skupiony. To co pamiętam to oczywiście potwory niszczące miasta i fatalne sceny z japońskimi myśliwcami. Które nawet mnie młodemu, tak młodziutkiemu Szymasowi, wydawały się strasznie kiczowate. Ja nie pamiętam szczegółów, tak? I nie wiem, czy to były maszyny na tle ekranu, który symulował niebo, i wiecie, się rolka tam przewijała, czy to była maszyna na statycznym tle poruszana jakimiś sznurkami w górę i w dół. Ale już wtedy, gdy tam miałem, nie wiem, no, 10 lat czy ileś tam, yy, czułem, że to wszystko jest strasznie sztuczne, nienaturalne i kiczowate. Ale jarało mnie to, tak? Sprawiało mi to Frydę, To były czasy, kiedy też co tydzień oglądało się nowy odcinek Power Rangers z telewizji na Polsacie, gdy wyczekiwało się na powtórki Yatamana. Ogólnie mechy, wielkie roboty, wielkie potwory były na topie. W sumie Transformers jakoś, nie wiem, one chyba też były wyświetlane wtedy jakoś w telewizji, ale one mnie tak do końca nie kupiły, chociaż też mało ich było, gdy byłem dzieckiem, ale Power Rangers, Jataman, Godzilla, tak to były moje klimaty. Lata mijają, ale sentyment pozostał, dlatego strasznie się cieszyłem, gdy Godzilla powróciła do kin w ramach MonsterVerse 2014 roku, w 2014 roku. I tamtą godzillę w reżyserii Gareta Edwardsa omówiłem jeszcze w kombinacie w 2014 roku. To było przed założeniem Konglo i przed założeniem nawiedzonego podcastu. Wtedy jeszcze nie istniał nawiedzony podcast, bo my teraz będziemy obchodzili dziesięciolecie w 2024 roku za dwa lata. Ale wtedy to było... Właśnie to był lipiec, a podcast został założony październik, listopad. tak? W każdym razie też nie było wtedy Konglo i jak być może część z was pamięta, jeżeli umawialiśmy jakieś teksty kultury, które nie pasowały stricte do profilu naszych podcastów, czyli gadaliśmy szerzej o popkulturze, a nie tylko o Stevenie Kingu Mando, no to nadawaliśmy Ugodaja w kombinacie i tam ten podcast się pojawił Godzillem 2, czyli Króla Potworów obejrzałem samodzielnie w kinie. Poszedłem do kina, pamiętam, że miałem wtedy wolny dzień, znajomi byli w pracy, jakoś nie mogliśmy się zgadać za bardzo no i uznałem, że pójdę na podwójny sens. Nie pamiętam, co było drugim filmem, ale na pewno godzinę dwa w kinie widziałem i robiłem do niej notatki. Nie mam pojęcia, dlaczego tego podcastu ostatecznie nie nagrałem. Nawet byłem przekonany, że nagrałem go, ale szukałem teraz w wyszukiwarce na Konglo i nie wyskakuje, więc prawdopodobnie nie powstał. I tak samo było z Kongiem, którego akurat nie widziałem w kinie, a na VOD, ale ten sens był dla mnie udany, też na 100% miałem gotowe notatki do nagrania. I w sumie jestem trochę zły na siebie, że omawiam w konglomeracie podcastowym trzy animowane Godzilla od Netflixa, które mi się totalnie nie podobają i które są złe. Które są mało epickie, a nie właśnie wielkie filmy od Legendary. Dlatego dzisiaj powracam ze spóźnioną pogadanką o produkcji Godzilla vs. Kong. Tym razem nie odpuszcza. Jest to 36. film z Godzillą w ogóle, najkrótsza produkcja w ramach Monsterverse, wyczekiwana głównie w związku z tym tytułowym starciem, które gdzieś tam było zwiastowane już w scenie na napisach no w scenie końcowej filmu Kong wyspaczaszki. Tym razem na stołku reżysera zasiadł Adam Wingard, a scenariusz pisali Terry Rossio, Michael Doherty i Zach Shields. Doherty zrezygnował z reżyserowania na rzecz Wingarda, ale pozostał scenarzystą. Wingard zaś, nie ja mam do niego taki słodko-gorzki stosunek, kiedyś go bardzo lubiłem, ja do tej pory uwielbiam film Następny Jesteś Ty i Gościa, ale uważam, że Wingard zmasakrował uwielbiany przeze mnie notatnik śmierci. Wiadomo, manga nadal jest spoko, anime też, ale film mi się w ogóle nie podobał tak naprawdę, więc tak jak mówię, mam do niego słodko-gorzki stosunek. Przy czym w ogóle w, tym, w tej czwórce tutaj reżysera i trzech scenarzystów najciekawszym wyborem jest on jest współscenarzystą Piratów z Karaibów, Klątwy Czarnej Perły oraz Szreka i Alladyna, tego starego z 1992 roku. Więc no ciekawe, że akurat jego wzięli i dogodzili versus Konga, tak? Co do tych poprzednich filmów, to one były dla mnie zawodem. Lubię Konga Wyspę Czaszki. Ten film podobał mi się, bo miał mocno ograniczone grono ludzkich protagonistów, całkiem ciekawy świat z potworami i strasznie kiczowate nawiązania do Jądra Ciemności Konrada. Strasznie kiczowate, aż zęby trzeszczały, ale ten kamp i krytyka ludzkich zachowań jakoś mi wtedy grały. Tak? Nie wybijało mnie to mocno z sensu i czułem w tym pewnego rodzaju świadomość, konsekwencje. Stwierdziłem spoko, nie do końca mój klimat, ale kupuję to i bawiłem się nieźle. Za to godzile nie siadły mi głównie przez wątki ludzkie. We wszystkich tych filmach, znaczy we wszystkich, no w dwóch <laughs> tych filmach jest cała masa ludzkich bohaterów, którzy są głupsi niż ustawa przewiduje i wygłaszają jakieś bzdurne monologi. Mamy też kretyńsko wręcz głupich naukowców, żołnierzy, tam też jakichś generałów, etc. I ani mnie nie interesują ich wątki osobiste, ani cały ten, czy to militarny, czy pacyfistyczny, czy ekologiczny, naukowy, pseudofilozoficzny i inny bełkot, które wygłaszają. to, to nie ma takiego poziomu, jak te animowane Godzilla od Netflixa, gdzie tam ta pseudofilozofia to po prostu Jezus Maria, no, wołał pomstę do nieba. Tak sprawia, że się odechciała funkcjonować i ma się ochotę wyłączyć od razu te filmy, w, znaczy filmy, no, te animowane filmy, w przypadku produkcji od studia Legendary jest lepiej, ale nadal postacie ludzkie są raczej nieciekawe albo są właśnie potwornie głupie i mnie to irytuje. Mamy tam dzieci, młode dzieciaki biegające pod ostrzałem ostrej amunicji, tak w otoczeniu gigantycznych potworów czy bomb. To wzbudza we mnie trochę irytację. A jeszcze ich rodzice, ich jeszcze głupsi rodzice, oni doprowadzają mnie już do pasji. Też nie siadły mi same potwory do końca. Czy design potworów, animacja, tak, CGI, to by było w miarę okej, okay, ale większość stworków widzieliśmy na bardzo, bardzo ciemnych tłach. Ja w ogóle pamiętam zwłaszcza drugą godzinę jako no, czarny film praktycznie, a widziałem go w kinie i to nie wyglądało szczególnie dobrze. Tam nawet laboratoria, tak? Ja nie wiem, gdzie są laboratoria, które nie mają praktycznie oświetlenia i mają ciemne ściany. No gdzie w ogóle kto tak pracuje? Nawet jak to jest tajny kompleks badawczy, tak no tam powinno być jasno i sterylnie, a nie po prostu panuje ciemność. Dlatego na przykład Kong podobał mi się o wiele bardziej, bo tam jednak akcja toczy się zazwyczaj za dnia tak, lub przynajmniej no, jest umiarkowanie jasno. I na szczęście trzeci film, ten o którym mówię dzisiaj, robi malutki krok naprzód moim zdaniem. tak, Jeżeli chodzi o te moje zarzuty, to on się z nich trochę próbuje wybronić względem tych poprzednich filmów, bo jest trochę mniej gadania ludzi, trochę więcej potworów i trochę więcej światła, tak więcej akcji za dnia, akcji na jasnym tle i to już wystarcza, by seans dla mnie był mniej męczący, bardziej przyjemny i już zdradzając trochę opinię końcową, seans był dla mnie bezbolesny i w miarę udany, ale po kolei. Strasznie mi się podoba, że Legendary bawi się w tworzenie wielkiego bestiariusza. To studio absolutnie nie wie, czy kolejne sequele w ogóle powstaną, tak? czy aktualny film się sprzeda i będzie hajs, wola, zielone światło, żeby stworzyć film kolejny. W tej serii tak naprawdę ta franczyza mogłaby upaść w dowolnym momencie, a jednak ktoś tam wykonuje tytaniczną, tytaniczną pracę, i tworzy zbiór informacji o tytanach, który ma reprezentować właśnie mitologię tego świata przedstawionego. To lore jest budowane, myślę, że całkiem świadomie jest też rozwijane w powieściowych adaptacjach filmów, które jak teraz w ramach researchu do podcastu się dowiedziałem, rozwijają wiele wątków pominiętych w filmach. Mamy też przecież komiksy uzupełniające fabułę filmów bo te książki raczej nie sięgnę, one też nie są dostępne u nas i trzeba by je pewnie sprowadzać z zagranicy. Komiksy trochę mnie kuszą, chociaż to też jest spory wydatek i trochę się waham, w każdym razie wracając do tematu głównego, ktoś tam w Legendary ewidentnie odwala kawał dobrej roboty i efekty tego widzimy tutaj już na napisach początkowych, które są takim ciągiem doniesień prasowych i nagrań dotyczących Konga, Godzilli i innych tytanów, w ramach ich funkcjonowania w świecie przedstawionym i to się wydaje takie trochę chaotyczne, nie Taka, taki zlepek niż masz trochę różnych tych doniesień, ale to jest jeden wielki easter egg, bo ostatecznie te informacje o kolejnych wyeliminowanych też tytanach tworzą taką grafikę przypominającą rozpiskę wygranych i przegranych w jakimś, nie wiem, sporcie, w jakimś turnieju, mistrzostwach. No tutaj to jak w jakiejś bijatyce, nie? Jak jakieś wieżyczki z Tekena czy Mortal Kombat. Na końcu zostają tylko dwa potwory, tak, co wymusza ten tytułowy pojedynek Godzilla vs Kong, to jest super, ale też jest tam masa takich ciekawostek dla fanów, którzy chcą dłubać w tym uniwersum. Tak, Jest masa ciekawych rzeczy dotyczących lore, są całe długie dyskusje na forach Toho czy na reddicie związanym z Godzilla. Ja nie będę teraz tego omawiał, bo ani nie czuję się ekspertem, ani nie mam na to czasu, też nie zrobiłem sobie jakichś mega szczegółowych notatek ale jest tam naprawdę masa ciekawych rzeczy i zainteresowanych oczywiście odsyłam czy na Reddita, czy na forum Toho, czy do Wikizilli i do miliona ciekawostek na IMDb, bo lista trivia na IMDb, jak zazwyczaj tam jest, wiecie, nie wiem, kilka punktów, nie może kilkanaście, tak tutaj ona jest tak długa, że nawet mi się jej scrollować do końca nie chciało, więc uznałem, że no, nie przeczytam jej całej przed nagraniem, ale fajnie, nie? że rzeczywiście w tym filmie udało się wiele rzeczy, wiele nawiązań upchnąć. Teraz skupmy się na fabule. Jesteśmy 51 lat po wydarzeniach z filmu Kong Wyspa Czaszki, 5 lat po Godzilli 2 Królu Potworów. Wracamy na ziemię rządzoną przez Tytany. Na szczęście Tytan Alfa, Król Potworów. Godzilla jest tutaj po to, by nas chronić, więc nie mamy czego się obawiać. Prawda? Prawda? No właśnie nie do końca, bo bohaterowie filmu nie są pewni co się dzieje, ale Godzilla z jakiegoś powodu atakuje siedzibę korporacji Apex i zabija całkiem sporo osób przy okazji. Równolegle przedstawiciele korporacji namawiają głoszącego teorię pustej ziemi, a więc takiego jakby ciągu korytarzy jako systemu wewnątrz naszej planety doktora Linda który jest właśnie piewcą, tak głosicielem tej teorii, namawiają go, by przekonał doktor Andrews, by ta wzięła Konga z Wyspy Czaszki. Doktor Andrews jest opiekunką Konga. Tutaj chcą, żeby wzięła go i pozwoliła mu wrócić do domu, czyli by pozwoliła, aby Kong poprowadził ludzi do pustej ziemi. Jednak gdy tylko Kong opuszcza swoje więzienie, godzia rusza mu na spotkanie, no i zaczyna się nawalanka potworów. Godzilla zachowała wygląd sequela, sequela Michaela Doherty'ego, to jest skróla potworów. Kong zaś trochę urósł, co ma nawet sens, bo w lore padła informacja o tym, że on cały czas rośnie. Aktualnie Godzilla ma 120 metrów wysokości, zaś Kong 102 metry tutaj dla kontekstu. Może zaznaczę, że w Polsce czteropiętrowy blok mierzy około 12-15 metrów. Dziesięciopiętrowy budynek ma między 30 a 35 metrów, więc Godzia ma wysokość czterech dziesięciopiętrowych budynków. Wingard chciał pierwotnie trochę przy niej dłubać, chciał powiększyć jej głowę i paszczę, ale na szczęście zrezygnował z tego pomysłu i myślę, że bardzo dobrze, bo zmiana designu na etapie kolejnego już sequela. Raczej nigdy nie jest dobry pomysł i zresztą trzeba by to jakoś uzasadnić. Tak? No, poza tym Godzilla w ogóle z wielką głową też pewnie by wyglądała komicznie, więc bardzo dobrze, że zostaną przy starym designie. Kong no jest starym, dobrym Kongiem, tylko trochę większym. Podoba mi się to, że z jednej strony on jest Kongiem, nie, nie King Kongiem, tylko po prostu Kongiem, ale dostaje taką symboliczną scenę z tronem powiedzmy. Wiadomo, król potworów jest tylko jeden, no ale Kong tutaj na moment staje się też tym królem. Dostaje też topór z łusek ty tytana, być może z łusek jakiegoś no, innego podobnego stwora, może jakieś prawabki godzilnej, nie wiadomo. W każdym razie to są łuski, które też przewodzą i magazynują energię i to nie ma za bardzo sensu. To jak trafia na ten topór i, i co on w ogóle tutaj robi w tym świecie przedstawionym i tak dalej, no ale nieważne. Tak, no mamy rekwizyt, możemy sprzedawać nowe figurki, figurki z toporem tym razem. W każdym razie te dwa główne potwory oczywiście mają wzbudzać u widza jakąś tam empatię. Niby one walczą ze sobą, ale mamy im jednak kibicować, współczuć, traktować troszkę jak takie wielkie zwierzaczki. Groźne, ale jednak zwierzaczki. I tutaj my obserwujemy te ich starcia, no bo król potworów może być tylko jeden i tak naprawdę ten konflikt jest trochę naciągany. Chociażby przez to, że Kong początkowo jest na wygnaniu politycznym, tak? Siedzi de facto w więzieniu, czy nie wiem, w sanatorium na wyspie czaszki i wtedy Godzie go ignoruje. A gdy tylko ludzie przewożą Konga oceanem, no to Godzia od razu reaguje, zaczyna się go zwałka. No to jest naciągane, tak? Nie ma za bardzo sensu, no ale nieważne, tak? Chodzi o to, żeby pooglądać walczące za sobą potwory i to wypada całkiem nieźle, bo na szczęście do starć nie dochodzi tylko i wyłącznie na czarnym tle. Niestety nadal zobaczymy jedną taką sekwencję akcji w podziemnym silosie, gdzie nie ma praktycznie światła. Będzie też walka w nocy w mieście obwieszczonym neonami. Wingard w ogóle strasznie chciał coś takiego nakręcić, jarał się tym już na etapie produkcji potem też przy promocji w trakcie premiery też podkreślał, że chciał, żeby potwory walczyły ze sobą na tle wielkich neonów. No i to nie wypada nawet źle, powiem wam, bo te neony dają sporo światła i sprawiają, że Mamy kilka ładnych ujęć, gdzie tam właśnie jakieś zielone, nie wiem, różowe, czerwone, niebieskie światło odbija się czy to od tej sierści na twarzy Konga, czy od łusek Godzilli i to wygląda nieźle. Ale jednak cieszę się, że kontynuacja tej sekwencji rozgrywa się już po wschodzie słońca, za dnia oraz też, że inne sekwencje odbywają się w promieniach słońca. Technologicznie to CGI potworów wypada naprawdę dobrze. Tutaj pewne rzeczy kuleją na przykład przy tym jak są obrazowane e, krajobrazy. Tak? Zwłaszcza tutaj mamy zaburzoną fizykę w pewnym momencie e, i tam no, nie wszystko wygląda dobrze. Część rzeczy wypada sztucznie, ale same potwory wyglądają nieśne i moim zdaniem bez sensu maskować je czarnym tłem, które samo w sobie jest sztuczne i wymaga jeszcze doświetlania kadru. Potwory też od strony fabularnej ostatecznie wypadają całkiem nieźle. W ich historii pojawia się też twist. No tutaj... Wiecie, no kina rozrywkowe, blockbuster, czepiać się nie będę. Niestety wątki ludzkie nadal są kiepskie, albo są nudne i mdłe i totalnie nie wiadomo, po co jakieś postacie w ogóle do fabuły zostały wprowadzone, albo też mamy wątki absurdalnie wręcz głupie. Z jakiegoś powodu scenarzyści wpletli w film aż trzy pary z cyklu Dzieci kontra Rodzice. No i nie wiem, tak naprawdę... Po co? Tak? Po co aż tak e, intensyfikować te wątki ludzkie, aż tak je komplikować i tak dalej. Wśród tych par mamy szefa Apex, Waltera Simonsa i jego rozpuszczoną córkę Mayę, Mamy też badającego tytany i wierzącego w to, że Godzilla jest jednak tak. zła Marka Rassela oraz jego córkę Madison, która wierzy w dobrą godzie i w teorie spiskowe. Oraz mamy opiekunkę Konga Eileen Andrews, która opiekuje się Gio, niemą dziewczynką, ostatnią ze swojego plemienia, które to plemię zamieszkiwało Wyspę Czaszki i opiekowało się Kongiem, a Kong się opiekował tym plemieniem. Mamy więc trzy pary rodzić dziecko, z których dwie są absurdalne. Tak, Simonsowie to postacie wydmuszki. Wielkie ego, wielkie pieniądze i tyle. Tak naprawdę też nie odgrywają... znaczy. Stary Simons może odgrywa jakąś rolę jeszcze, ale też no, film go traktuje, jak go traktuje, kto widział, ten wie. A jego córcia równie dobrze mogła być po prostu jego sekretarką, najemniczką, kimkolwiek, więc ta relacja nie ma żadnego sensu. Russellowie to jest jakaś patologiczna rodzina. Russell w ogóle jest tutaj ogłupiony strasznie jest postacią, która niczego nie rozumie, nie ma kontaktu też żadnego z córką, więc jest beznadziejnym ojcem. Zaś Madison, jego córka, to jest po prostu młoda kobieta, która jak postawi na swoim, to rzuci w ogóle wszystko w diabły i zrobi to, co sobie postanowi, bo bo tak i nie będzie patrzyła na nic, tak? nie będzie się o konsekwencjach, tu idzie za ciosem i jest zafascynowana piewcą teorii spiskowych. Ja doczytałem, że ona pierwotnie miała mieć swój wątek jako osoba z PTSD po wydarzeniach z poprzedniego filmu z ciężkimi problemami, ale te sceny całkowicie wycięto z filmu. Madison tak naprawdę to, co zostało z tej postaci, no to mogłoby tego nie być w tym filmie, nikt by tego nie zauważył. Zresztą ja też nie rozumiem, jak ten scenariusz pierwotnie wyglądał, no bo mamy dziewczynę potencjalnie właśnie z problemami z PTSD i tak dalej, zestawioną z dwiema postaciami komediowymi i film tworzy z nich zespół. Tak, Jeszcze całość ma taki vibe lat 80 taka tajna misja nastolatków. Tutaj nam się szykuje. Mamy dwójkę praktycznie dzieciaków, które wyruszają ku przygodzie, a przypomnę, że w Madison wciela się mili Bobby Brown. Pozdrawiamy więc fanów Stranger Things. No i cały ten wątek jest mocno mech. Jedynie para Andrews i Gia wzbudzają, czy ta para wzbudza jakieś większe emocje we mnie, ale to za sprawą dziewczynki głównie, która potrafi komunikować się z Kongiem. Być może pamiętacie z dwójki, z drugiej godzi, taką scenę z Madison i Motrą. Jeżeli pamiętacie, no wiecie o czym mówię, tak ona też na trailerach chyba gdzieś tam się pojawiała. I to był taki moment wow od strony wizualnej, ale fabularnie to nie miało żadnego sensu. Tutaj mamy takie sceny z Gią i Kongiem, tylko uzasadnione w końcu, bo Gia rzeczywiście pochodzi z tego plemienia, które współżyło z Kongiem i innymi przedstawicielami jego gatunku przez całą wieczność, więc tutaj ma to sens. I wracając do Madison, te wycięte sceny, czy też wycięte elementy budowania jakiejś postaci dotyczą nie tylko Madison, bo widać je też w innych wątkach. Chyba najbardziej w kontekście postaci Rena Serizawy Serizawy. Być może pamiętacie Ishiro Serizawę z poprzednich filmów. A być może nie w sumie to jest bez znaczenia, bo film teraz nie daje żadnego backgroundu postaci rana. On robi coś istotnego i kontrowersyjnego, a widz może się co najwyżej domyślać, jak do tego doszło, jaka jest jego motywacja i tak dalej. Jego nazwisko też pada chyba tylko raz, więc jak ktoś przez moment no się nie będzie w pełni skupiony, to może nawet nie skumać, że to jest ta postać, a nie ktoś inny. No, słabo to wypada. Tak samo nie podobają mi się w sumie kreacje doktora Natana Linda i Berniego Hayesa. Pierwszy z nich to jest, wiecie, naukowiec, który pracuje w piwnicy Uniwersytetu, bo jest takim outsiderem fest, nie? a jest outsiderem, bo próbuje przeforsować teorię pustej ziemi. Nikt mu w to nie wierzy. Przychodzi do niego bogate korpo, oferuje wsparcie badań, a więc po prostu pieniądze i koleś godzi się i robi głupie rzeczy, by udowodnić innym, że ma rację. No i oczywiście ma rację w świecie przedstawionym, ale i tak nie potrafiłem mu kibicować, zwłaszcza, że Plan działania naukowca przypomina pomysł ośmiolatka. Jeszcze jak na faceta, który całe życie poświęcił badaniu jednego konceptu, no to mało o nim wie i jest totalnie nieprzygotowany na wyprawę, na którą wyrusza, no scenariusz jest dla niego łaskawy, ale tak naprawdę facet powinien zginąć w ciągu kwadransa maksymalnie. No i jeszcze koleś pracuje dla prywatnej korporacji. Realizuje cele prywatnej korporacji i też działa w ramach takiej prywatnej zemsty trochę na ludziach, którzy mu nie wierzyli, a jednocześnie rzuca jakiś tekst o ideałach i o szukaniu energii dla świata, że ludzie potrzebują czegoś tam, mówi, nie? No ja nie jestem jego fanem, a Bernie Hayes to jest totalny szur. To jest wariat po prostu. Certyfikowany wariat. Miejsce na listach Konfederacji ma zapewnione Facet wierzy dosłownie w każdą teorię spiskową, jaka istnieje. Jeszcze miesza je ze sobą w swojej głowie. Mamy iluminatów, reptilian, pustą ziemię, kontrolę umysłów, parapsychologię, jakąś spiskową teorię dziejów. Jest takim samotnikiem, piwniczakiem. Nagrywa podcast o tytanach i to jest mężczyzna, który powinien otrzymać wsparcie psychologiczne i znaleźć normalną pracę, ale zamiast tego odkrywa wielki sekret korporacji Apex i wciąga w swoje szpiegowskie działania dwójkę nastolatków. W dodatku, jeszcze jest to kami Relief, bohater, z którym mamy się pośmiać, ale jednocześnie mamy go lubić, a facet jest zwyczajnie na równi pochyłej. Jeżeli ktoś go nie wyciągnie z tego bagna, no to skończy jako bezdomny wariat, tak głoszący, nie wiem, koniec świata w przejściu podziemnym e, amerykańskiego metra, no do mnie nie trafiają ani żarty z jego szurstwa, ani jego taka trochę no nieporadność, no bo wiecie z jednej strony sobie żartujemy, że ha ha ha Bernie jest głupiutki i wierzy w jakieś głupie rzeczy, a z drugiej strony film pokazuje, że no w tej jednej sprawie, tak w kontekście tytanów, no to Bernie ma rację, no mi to zalatuje jednak hipokryzją, no i nie współgra mi w ogóle wepchnięcie go do drużyny z głupim nerdem z dziewczyną z PTSD, no bo Madison ma swojego kumpla, który jest informatykiem, który ściąga filmy pirackie z internetu no i w związku z tym właśnie, wiecie, jest specem od IT. To też był żart nie w filmie, że ha, ha, ha, miałeś być tutaj jakimś hakerem, no potrafię ściągnąć film z internetu, ha, ha, ha. No nie, ten humor jest mocno średni. Z wątków ludzkich w sumie kupuję... Tylko Eileen Andrews troszczącą się o GM, tak? czyli panią, która opiekuje się Kongiem i dziewczynkę, która ma dobry kontakt z Kongiem. Reszta w tym filmie no jest, bo jest, ale w filmu nie ogląda się dla tych innych ludzi, tylko dla starć potworów i te wypadają nieźle. CGI, e, świata, wody, ziemi, grawitacji czasem zawodzi, ale same potwory wyglądają dobrze, są nieźle zanimowane. Jakaś tam fizyka jednak jest widoczna w tym, jak walczą ze sobą. E, mamy ostatecznie przyjemnego, widowiskowego blockbustera. I ja mam nadzieję, że zarobi tyle, by powstał sequel i że ów sequel będzie się rozgrywał już w ogóle za dnia, a nie w nocy, bo to naprawdę robi gigantyczną różnicę. To się ogląda dzięki temu naprawdę o wiele lepiej. I to, że twórcy właśnie robią ten research, budują ten bestiariusz, tak, gdzieś tam tworzą to lore. W filmie nie wszystko jest widoczne. Ja doczytywałem, że wiele rzeczy w książce jest lepiej ukazane niż tutaj, ale no ktoś jednak o to dba. Nie? Ktoś tam siedzi i pilnuje, żeby to wszystko się spajało w jakąś całość. Nawet jak w filmie to nie jest do końca widoczne, no słabo, tak, szkoda, ale doceniam, że jednak ktoś tam nawet wiedząc, nie, że ostatecznie film zostanie pocięty, etc. i że może część z tych rzeczy wyleci i większość widzów nigdy się o tym nie dowie, no to ktoś nad tym siedzi i próbuje to kontrolować i o to dbać. To doceniam i cały sens. umiarkowanie polecam, jako po prostu rozgrywkowy blockbuster. Spoko, można to łyknąć. A wszystkich, którzy filmu nie widzieli, zapraszam jeszcze na krótką strefę spoilerową. Uwaga! Spoiler! Witam w strefie spoilerowej. Tutaj króciutko właśnie w związku z tym, co doczytałem w ramach researchu. Jak być może wiecie, w filmie pojawia się mecha Godzilla i to ona godzi Konga i Godzilla. Okazuje się, że korporacja Apex stworzyła wielkiego mecha, który przypomina wyglądem Godzilla. Mecha, który ma zniszczyć Godzię i tym samym stać się nowym tytanem Alfa i też pewnie rozwali wszystkie inne tytany. Tam pada taki bzdurny tekścik, nie, że to człowiek ma być e, głównym drapieżnikiem na Ziemi, a nie jakieś tam, właśnie kosmiczne potwory. No i po to powstała Mecha Godzilla, po to właśnie e, Simons stworzył Apex i dojdzie do konfrontacji. Mecha Godzilla, designem i prowadzeniem nawiązuje do dotychczasowych inkarnacji, właśnie Mecha Godzilli w tych wszystkich innych filmach wcześniejszych. Mamy więc Mecha o ciele Godzilli, jak już powiedziałem, mamy biologiczny komputer, który zrywa się ze smyczy, mamy też wykorzystywanie w projekcie głowy króla Gidory i wszystko spoko, ale niestety w filmie nie do końca wiemy, dlaczego Mecha Godzilla się buntuje, bo się buntuje. Ona ma być kierowana właśnie przez pilota, niby mentalnie, tak, no, no nieważne, no, ale nagle okazuje się, że żyje własnym życiem, buntuje się i zabija swojego twórcę. No i jeżeli dobrze rozumiem, to według powieści, według powieści na podstawie filmu, a więc też według pierwotnego pomysłu scenariusza, pomysłu scenariusza to umysł Gidory przywołał Godzillę, i przejął kontrolę nad mechem, by pokonać Godziel. No bo mówiłem, to nie jest zwykły komputer, nie, to nie zwykła elektronika, tam jest jakiś biokomputer, e, mamy DNA-gidory wykorzystywane i tak dalej. No i w związku z tym Godzilla to wyczuła zaczęła atakować te bazy Apex, teraz ostatecznie też zamierza walczyć z mechem, no i jest to jakoś tam logiczne, głupie, jasne, ale na swój sposób fajne, cool, nie? Mamy jakieś takie totalnie absurdalne idee, ten film w ogóle technologicznie pokazuje jakieś pomysły, wynalazki, wiecie, z roku 2250, technologia po prostu w świecie przedstawionym poszła mega naprzód, tutaj się jakieś cuda dzieją, więc po prostu musimy na to przymknąć oko, nie? Kupujemy to, niestety yy, tak jest w książce a w filmie ja tego absolutnie tak yy, nie czuję ja mam wrażenie, że w filmie na temat głowy, gidory i DNA potwora padają może ze dwa zdania, a tak naprawdę Mecha Godzilla zrywa się ze smyczy zupełnie bez powodu, bez kontekstu atakuje swojego stwórcę tylko dla głupiutkiej sceny, gdy ten stoi na tle szyby yy, właśnie w jakimś tam wielkim podziemnym kompleksie no i za tą szybą widać zbliżającego się Mecha który zyskał świadomość yy, i to nie jest epicki moment Bardziej jak scena z komedii, wiecie, trzy osoby patrzą na gościa, który stoi plecami do szyby, no i za tą szybą coś się dzieje, no i te trzy osoby się wycofują i tam zaczynają pokazywać palcem, chcą coś powiedzieć, ale nie zdążą, bo w tym momencie już będzie po naszym dyrektorze. No i w trakcie sensu ja to wszystko odczytałem jako zwykły bunt AI i myślałem, że po prostu jeszcze potem będzie jakiś pan ekspozycja, czy pani ekspozycja, którzy jakoś rozwiną ten wątek, coś tam nam wytłumaczą, a tu się okazuje, że Prawdopodobnie chodziło o to DNA Gidory. Co w książce, myślę, ma sens, a w filmie właśnie przez brak szerszego kontekstu to wypada słabo, no bo po co Godzilla miałaby atakować Apex. Ja rozumiem, że mogła wyczuć właśnie to DNA Gidory, tak wyczuć innego Tytana, tak, ale nie wyczułaby raczej wielkiego Mecha, a tak to odebrałem w filmie. Więc lepiej tego nie analizować, po prostu przymknąć oko na luki fabularnej i cieszyć się tym, że dojdzie do wielkiego starcia tak Konga i Godzi z Mecha Godzią. I podobnie, jeżeli chodzi o logikę z Pustą Ziemią, cały ten wątek Pustej Ziemi trzeba po prostu kupić i nie analizować go za bardzo. On jest tutaj na tyle silny, że zamienia ten film w którymś momencie w taką podróż do wnętrza Ziemi. Mamy tę długą ekspedycję, co też jest absurdalne, nie? że mamy jakąś tam ekspedycję przez Antarktydę i w ogóle, żeby się dostać jakimiś tam specjalnymi właśnie statkami. Znowu technologia jak z 3000 roku, ale wskakujemy tam. Oczywiście atmosfera, wszystko na pustej Ziemi jest takie, są takie jak na normalnej Ziemi, dlatego bohaterowie nawet skafandrów nie potrzebują. No głupiutkie to wszystko jest. Przy czym sama lokacja ma potencjał. Mamy tam nowe gatunki fauny i flory. Mamy też wątek pokręconej grawitacji. Ale film jakoś za bardzo z tego nie korzysta. Być może sequele to nadrobią. Właśnie tak szkoda, no bo niby tam trafiamy, a potem się okazuje, że Godzia pluje w ziemię i wypala swoim laserem dziurę aż do pustej ziemi, która miała być gdzieś daleko, tam, gdzie myślimy, że jest jądro planety. No i bohaterowie potem wracają na powierzchnię w kilka minut. A, te skróty fabularne, tak? te, te, takie bzdury scenariuszowe, które mają uprościć pewne rzeczy. No nie podobało mi się to, no ale może w sequelu to będzie rozwinięte. W końcu w finale Kong biega po pustej ziemi. W ogóle finał jest spoko. Nie? Jak Kong przybija, znaczy nie przybija, nie? ale tak jakby mentalnie przybija piątkę z godzią odchodzą każde w swoją stronę, Konk wraca do swojego domu na pustą ziemię, biega tam sobie po tych zielonych terenach, co wskazuje, że wrócimy tam w ewentualnym sequelu, a Godzia znowu odpływa sobie oceanem, idzie się trochę zdrzemnąć po aktywnym dniu. No to jest w porządeczku i jeżeli sequel powstanie, to ja się chętnie wybiorę na niego do kina. A póki co dziękuję wam za uwagę i tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu